ห o o k 2 51อ1ดหดการไปทำทัวระ SPRAWUNKI ส правонки ดิฉันอยากไปห้องสมุดฉะเจอิช d เดอไบบิ Chcę iść do biblioteki. Chcę iść do księgarni. Chcę iść do k i a n Chcę iść do księgarni. Chcę iść do księgarni. Chcę iść do k i g a Chcę iść do księgarni. Chcę iść do księgarni. o s a n k a Chcę iść do k i a n o s a n k s i ę i c c h c ę iść do k i o s k Chcę iść do k i o s k s a n a k i n a n g Chcę wypożyczyć książkę. Chcę wypożyczyć książkę. Dzichan, jak szu nansu? Chcę kupić książkę. Chcę kupić książkę. Dzichan, jak szu nansu pim? Chcę kupić g a z e t ę Chcę kupić g a z e t ę Dzichan, jak pi hong s a m เพื่อจะไปยืมหนังสือ c h c จ iść do biblioteki wypożyczyć książkę chcę iść do b i b l ิ o t e k i w y p o ż y c z y ć książkę ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ c h c จ iść do księgarni kupić k s i ą ż k ę chcę iść do księgarni kupić książkę ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Chcę iść do supermarketu. Chcę iść do supermarketu. Dziś chęć do piekarni. Chcę iść do piekarni. Dziś chęć do piekarni. Chcę kupić okulary. Chcę kupić okulary. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักฉันก c ้ปิดโอวโอเซ e ยวิช y w a ดิฉันอยากซื้อขนมปัง c h c ก kupić บุกี้ลับฉันกู้ปอีคลดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา c h c ก iść do อติก Kupić okulary. Chcę iść do optyka kupić okulary. Chcę i ś ć do supermarket, u b y k u p i ć owoce i warzywa. Chcę iść do supermarketu, b y kupić owoce i warzywa. Chcę iść do piekarni, by kupić bułki i chleb. Chcę iść do piekarni kupić bułki i chleb.